Witam Państwa. Dzień dobry. Przed mikrofonem Magdalena Łoś. Zapraszam na drugie spotkanie w Porannej Fantazji Polskiej w tym tygodniu, w którym wracamy jeszcze do wątków wielkanocnych. I tak przed nami dziś Missa Paschali z Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego, ale także świetna dawna muzyka orkiestrowa. To zapowiadana twórczość Józefa Elsnera, a muzycznie wspominając ten bliski jeszcze czas Wielkanocy, rozpoczynamy nasze spotkania pieśniami z albumu Surgit Leofortis zespołu Jerycho Bartosza i. Zbign z repertuarem na czas Wielkanocy. To dawne polskie pieśni Wielkanocne, często w opracowaniu szefa zespołu Jerycho, Bartosza i Izbickiego. Kolejna przed nami. A -a. Pan Chrystus z Martwych Ninie, dawna polska pieśń wielkanocna w nagraniu zespołu Jerycho pod kierunkiem szefa Bartosza Izbickiego. Tak Państwa codziennie w tym tygodniu witam w fantazjach polskich o świcie, by przypomnieć jeszcze te brzmienia bliskiej Wielkanocy. Ten wątek powróci w kolejnej mszy wielkanocnej, tym razem będzie to utwór Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego i kolejna Missa Paschalis. Kolejne też nagranie z albumu Msze Staropolskie, wydanego w 1996 roku, zespoł Il Canto, prowadzonego przez Michała Straszewskiego. Missa Paschalis to jedna z najważniejszych kompozycji Gorczyckiego, która prezentuje styl antico, ten tradycyjny, polifoniczny, inspirowany twórczością palestriny. Utwór przeznaczony jest na czterogłosowy zespół wokalny, tradycyjna obsada sopran, al tenor i bas i często wykonywane a cappella, bez basso continuo, ale zdarzają się również wykonania ze wsparciem instrumentalnym. Missa Paschalis, Grzegorz Gerwazy-Gorczycki i zespół Il Canto. No. <laughs> Grzegorz Gerwazy-Gorczycki i Missa Paschalis. Kolejna msza wielkanocna, staropolska msza wielkanocna w naszych spotkaniach w tym tygodniu w Fantazji Polskiej. I kolejne nagranie zespołu Il Canto, który prowadzi Michał Straszewski. To ten sam album, który pojawił się we wczorajszym spotkaniu i Słuchaliśmy wówczas muzy wielkanocnej Marcina Leopolity, album zatytułowany Msze a wydany w 1996 roku. Teraz zapowiadana, obiecana wczoraj muzyka orkiestrowa Józefa Elsnera, przed nami symfonia C. Duropus 11 kompozytora Napisana w okresie warszawskim około 1805 roku, orkiestra w obsadzie przypomina oczywiście te wiedeńskie wzorce Haydna, Mozarta, a słuchamy nagrania Orkiestry Instrumentów Historycznych, to Och! Orkiestra Martyny Pastuszki. Thank you. Daggio allegro andante, menuet rondo to część symfonice duopolskiej XI Józefa Elsnera, napisanej na początku XIX wieku, w tym warszawskim okresie. Kompozytora Jest nim Józef Elsner. Nagranie z albumu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wydane w 2024 roku. Bohaterem głównym tej płyty jest Och Orkiestra, czyli Orkiestra Instrumentów Historycznych Martyny Pastuszki. I muzyką Józefa Elsnera zamykamy dzisiejsze spotkanie w fantazji polskiej, za które bardzo Państwu dziękuję. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. Magdalena Łoś. Słowo na dzień. Jezus powiedział do Nikodema Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem, jakżeż to się może stać? Odpowiadając, rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli Wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Słowa dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana, przywołujące nocną rozmowę feryzeusza Nikodema z Jezusem, Dopełnia kolejny fragment wydarzeń z życia pierwszej wspólnoty chrześcijan opisywanych w dziejach apostolskich. Święty Łukasz przywołuje w nim postać Józefa, Lewity, rodem z Cypru, zwanego przez apostołów Barnabą. Jego gest złożenia przed nimi pieniędzy ze sprzedaży posiadanej ziemi ukazany jest jako przykład niezwykłej nowości, której wspólnota pierwszych chrześcijan stała się znakiem. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, każdemu rozdzielano według potrzeby. Można by pomyśleć, że to opis idealnie wcielonego w życie ustroju komunistycznego. Tyle, że to raczej byłaby karykatura niż odwzorowanie. Życie chrześcijańskich wspólnot, jakie opisują dzieje apostolskie, oparte było na zasadzie własności i dobrowolności, a nie przymusu i wyzysku. Właściciele pól albo domów sprzedawali je, a pieniądze przeznaczali do wspólnej kasy. Dlaczego to robili? Dlaczego moje zostało zastąpione przez nasze? bo łączyła ich wzajemna solidarność, wynikająca z wiary w zmartwychwstałego Jezusa. Z wielką mocą, jak pisze święty Łukasz, świadczyli o Nim w nieprzyjaznym środowisku, zagrożeni przez władzę. Wiedzieli, że muszą ułożyć na rzecz młodego kościoła, który jest wszak zgromadzeniem, eklezją, tych, co uwierzyli w Chrystusa i przyjęli zobowiązanie głoszenia Go wszystkim narodom. Byli za to odpowiedzialni. Dzielone z innymi dobra materialne to nie opłata członkowska, a dobrowolny dar serca, potwierdzający powagę osobistego zaangażowania we wspólnotę Kościoła. I to właśnie jest owa oryginalna nowość życia chrześcijan zapowiadana przez Chrystusa. Współczesną trudność ze zrozumieniem wzajemnych stosunków w wymiarze społecznym streszczają właśnie słowa kierowane przez Jezusa do Nikodema z dzisiejszej Ewangelii.